To byłoby koniec Dzięki za wysłuchanie Całutkiej płyteczki Zapowiadamy nową płytę Kogo? Moją y Mnie Cienną stronę dyni <grym> Byłoby na tyle Na razie Do następnego Dobra To wszystko Koniec. Nie ma już nic. Tak, tak, właśnie tu człowieku, na meliniu MGKa człowieku, ja MGK Misiu człowieku, 1999 człowieku, już nie spotkamy się w tym wieku chyba drugi raz. Tak człowieku, narod człowieku. Słuchaj Słycha człowieku, to już się koniec, to będzie koniec człowieku. I słuchaj człowieku, zaraz zaraz wyjdzie płyta człowieku, koga, Koga? Tak tak człowieku moja płyta, dniarza płyta człowieku Jeszcze w tym wieku być może człowieku No to poleku, człowieku poleku. Produkcja Mastering MG Scratchmeister. Dobra, końcowa, byłoby na tyle. Na razie, marka materiał zgrany na u MG-ka, przeze mnie i przez niego No, dobra, no byłoby Dzięki kobietom pso owym co? Dnia. No, spoko. Spoko? Ja ci dam spoga, rula zaraz się tutaj, tak <głosy> Następnych nagrań szukaj No na nielegalu. Może na składance śląskiej? Zobaczymy. Płonący skład, Tyska miejscowa, bunio, kubaniec, detestacja. Osiedle O, MGP, Scratchmeister, D, Y, N, I, A, A?